Serdecznie witam. Cześć, witam Was serdecznie. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. E, tylko e, dla orów. A tu już zaczynamy. Już ja się Serdecznie witamy i chodzimy sobie tak niedzielnie po tym Dublinie, przypadkiem, tak, przypadkiem i spotkaliśmy taką spotkaliśmy taką znajomą tutaj, proszę bardzo, może ona Lej, powie. Facie, normalnie, ale przypadek to jest taki no. mały miasto, świat jest mały, no w ogóle, no co tam słychać tam w ogóle tej? u was, tej, tej normalnie. Co słychać? Dziękuję, witam serdecznie. U mnie, co, co słychać? Mam mm, bakterie na gardle.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 Przede mój poleciał do Polski, oddalił się, był tutaj na urlopie, zimę przezimował. On siebie nazywa subaryta, tak? czyli koleś, który wszystko sobie ułatwia. No i właśnie, żeby nie zimować w Polsce, by u nas, w której wrócił. No i tą jeszcze tam jeszcze nam śliwowicę gdzieś wykombinował, która wypala wszystko dosłownie, tak jak powiedziałam. No i przy okazji uzdrowiłem moje gardło, za co mu serdecznie dziękuję. A czy w był kret, który zwalcza wszelkie bakterie? Kret do wanien, do rur. Nie, był ten, Mr. Proper. Aaa, Mr. Proper, to i tutaj zawitał Mr. Proper. Cieszymy się ogromnie, jest z nami też jeszcze jedna koleżanka, ale ona jest dosyć małomówna, ale myślę, że powie jeszcze kiedyś parę słów, trochę jest przestraszona. Jest Pola z nami dzisiaj, gościnnie, po raz kolejny Pola. Czego słuchamy, co? To powie tak? powie tak? Pola nie, pola, pola, dzisiaj, pola dzisiaj dopiero co wstała, bo jest Polanek świeżutki,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 <laughs> ale, no i chleją potem przez cały weekend. Nie wiem, no, tu są ostatki tu i się, tu, tu się bawią na stopnie. No ale jest Pancake Day, nie? No, no, no ale kiedyś pisałem o Pancake Day. Muszę sprawdzić w moim blogu, bo pisałem o tym, pamiętam. No właśnie. I Biedron też pisał, pamiętam. Też pisał, też pisał, słuchajcie. W który gdzieś pewnie nas, na pewno nas słucha. W no, ogóle pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Tato i podcast polenia? Nie tylko dla Orwulw. Point Salt as ascent show.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 Um, jedyne wiadomości, jakie tam się pojawiają, to kto kogo zgwałcił, kto kogo zamordował, ewentualnie czyje ciało zostało znalezione. Do zobaczenia. No, tak, tak nieco wygląda, takie codzienna placówka. Czyli bardzo wzrasta tutaj przestępczość w 46% w porównaniu z zeszłym rokiem, i bardzo też wzrasta, niebez... bardzo też wzrasta niebezpieczeństwo na drogach. W zeszłym.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 i nie wiedzą jak jeździć, bo tutaj jest ruch e, lewostronny. Przypuśćmy taki przybysz tutaj z, e, z innego państwa, który po prostu sobie w sytuacji grozy, w sytuacji zagrożenia, e, jak kieruje samochodem, skręca, prawda, po prostu e, reaguje tak, jakby jeździł ruchem prawostronnym. No i tak ktoś tam taką teorię, teorię wysunął. No, to, no oczywiście bzdura, bzdura, kompletna bzdura, bo nasi emigranci tutaj praktycznie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 Pod, już pod wieczór, kiedy się robi już ciemnawo, wiele aut jeździ w ogóle bez świata, no, po prostu, no kompletny, kompletna paranoja, kompletny. No, no, bez... Albo idioci na postojowych jeżdżą. Dokładnie, e, tutaj słuchajcie, moim zdaniem, żeby coś tu się polepszyło, przykładowo nie, e, pod kątem bezpieczeństwa w Fejlandii całkowity zakaz.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 ale osiemnastkę się już kołem, dziękujemy. No i cóż, za wspólne chwile pozdrawiamy wszystkich, dziękujemy i zapraszamy do następnych odcinków. Dziękujemy właśnie za osiemnastkę, no nie była tak udana jak poprzednie odcinki, ale jakoś straciliśmy chwilowo wenę twórczą po os oszomiałającym sukcesie numeru 17. Zatem czasem są wzloty, czasem są upadki, jak śpiewał kiedyś Kazik. I cóż, żegnamy i cóż, do usłyszenia za tydzień. Nikt nie będzie mnie obłakiwać. Niczyja dusza nie wdzieje żałoby, Ponieważ nie istniałem nigdy.